Otwórzmy proszę Psalm 106. Alleluja, co znaczy chwała Jahwe. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Kto wysłowi potężne dzieła Pana? Kto ogłosi całą chwałę Jego? Obawiam się, że ani my, ani całe upadłe stworzenie, nie jest w stanie ogłosić całej Jego chwały i wysłowić Jego potężnych dzieł. Natomiast w tej mierze, w jakiej Bóg daje nam łaskę zobaczyć Jego wielkość, w tej mierze, w jakiej objawia nam swoją chwałę, chcemy ją sławić, chcemy ją wywyższać, chcemy o niej opowiadać tyle ile Bóg daje nam sił chcemy wyrażać nasz podziw, nasz zachwyt naszym Bogiem uwielbienie naszego Boga i po to do dzisiaj zebraliśmy się aby oddać Mu chwałę, oddać Mu cześć dziękować Mu za przejawy Jego łaski tak, tak też pierwsze słowa tego psalmu do tego nas wzywają i dalej czytamy błogosławieni, którzy strzegą prawa w każdym czasie wykonują sprawiedliwość. To, co tutaj robimy, nie jest jedyną formą uwielbiania Boga, wyrażania podziwu dla Jego potężnych dzieł i Jego chwały. Ale tak naprawdę jest to tylko czas, w którym możemy wzajemnie się zachęcić i wspólnie oddać Jemu chwałę. Natomiast całe nasze życie... Każdy dzień, każde zajęcie, każda sprawa, do której przykładamy rękę, winna być wyrażeniem Jego obecności w nas, Jego błogosławieństwa, jakim nas obdarza. I w, z tego też tytułu tutaj czytamy, na nas spływa Jego błogosławieństwo. My przechodzimy tutaj czasami i wołamy, i słusznie, winniśmy tak wołać. Panie, błogosław, tak? W, różnych, w różnym kontekście to ujmujemy. Czasami przed nabożeństwem modlimy się, Panie, błogosław to nabożeństwo. Oczekujemy, że ten czas tutaj, który mamy, będzie czasem błogosławionym, że Bóg nam tutaj udzieli czegoś, że Bóg nam coś z siebie nowego objawi, że w jakiś sposób dotknie naszych serc, że coś w nas przemieni. Oczekujemy tego. I o to wołamy, o to prosimy. Natomiast Boże błogosławieństwo jest daleko szersze niż tylko ten czas, gdy my w Jego imieniu się zgromadzamy. Błogosławieni, którzy strzegą prawa, w każdym czasie wykonują sprawiedliwość. Boże błogosławieństwo również spływa na nas, kiedy jesteśmy Bogu posłuszni. Kiedy czynimy to, co jest Jemu miłe. To, co tutaj robimy, jest częścią tego, tak? Bóg nas zzywa, abyśmy Go chwalili, abyśmy śpiewali, abyśmy się modlili, abyśmy wyznawali, wysławiali Jego potężne dzieła. I kiedy to czynimy, ufamy, że Jego błogosławieństwo spocznie na nas, bo czynimy Jego wolę, czynimy to, do czego nas zzywa. Ale to błogosławieństwo nie jest zamknięte ani do tego miejsca, ani do żadnego innego nie jest zamknięte do żadnego zgromadzenia, do żadnej denominacji. Nie jest zamknięte w jakimkolwiek miejscu i w jakichkolwiek ramach. Jest dostępne dla nas każdego dnia, kiedy chodzimy według Jego woli, kiedy żyjemy ku Jego upodobaniu, kiedy czynimy to, co jest Jemu miłe, gdy idziemy drogą prawa, gdy wykonujemy to, co jest sprawiedliwe w Jego oczach. Gdybyśmy czytali dalszą część tego psalmu, Zobaczylibyśmy tutaj obrazy z historii Bożego Ludu, który, jak wiecie, był narodem wybranym, jest narodem wybranym, który otrzymał cudowne obietnice, otrzymał zapowiedzi Bożego błogosławieństwa i Bóg wskazał im tą drogę, którą mają iść, aby byli błogosławieni. Ale czytając ten psalm, okazuje się, że ich życie, ich doświadczenie często było dalekie od błogosławieństwa. Często nie chodzili tą drogą sprawiedliwości. Często zawodzili. O, były momenty podniosłe w ich historii. Tak jak tutaj czytamy, gdy przechodzili przez Morze Czerwone. W wierszu ósmym, wierszu dziewiątym zgromił Morze Czerwone, takie że wyschło i przeprowadził ich przez głębiny, jak przez pustynię. Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili i wyzwolił ich z ręki wrogów. Wody okryły ich ciemiężców, ani jeden z nich się nie ostał. W takich momentach ich wiara wznosiła się wysoko. W takich wiarach ich chwała rozbrzmiewała głośno na ich ustach. Czytamy. Wtedy uwierzyli słowu Jego. Wtedy byli pełni wiary. Śpiewali pieśni na Jego chwałę. Wtedy byli pełni wdzięczności. Pierwszynasty. Lecz szybko zapomnieli o Jego czynach. Szybko zapomnieli o Jego czynach. Nie pokładali nadziei w radzie Jego. Bracia i siostry, czytając te historie Starego Testamentu, czytając takie świadectwa jak tutaj w tym psalmie, patrzymy na Izraelitów, patrzymy na ich doświadczenia z Bogiem, patrzymy na ich wzloty i upadki. Na ich wiarę i niedowiarstwo. Na ich chwałę i na ich narzekanie. I patrząc na to wszystko, z, razem z Salomonem powiemy nic się nie zmienia pod słońcem. <tryk> Ludzie są tacy sami. My jesteśmy tacy sami. Nasze doświadczenie to nie jest doświadczenie ciągłego wysławiania i chwalenia i radowania się i weselenia się, i błogosławieństwa. Czy jest? Do tego jesteśmy wzywani, o, do tego się zachęcamy, do tego słowo Boże mówi: tak czyncie, to jest błogosławione. Ale wiemy z naszego doświadczenia, że nie zawsze tak jest, że nie zawsze jesteśmy na wyżynach, nie zawsze nasza wiara jest mocna. Są chwile, kiedy nasza wiara się chwieje. Są chwile, tak jak tutaj doświadczymy czegoś dobrego od Boga, cieszymy się, opowiadamy i za chwilę jakaś jakieś coś się wydarzy, jakaś gorzka woda, coś nie tak i z powrotem zaczynamy narzekać, bać się, lękać. co jesteśmy. Jakkolwiek do takich ludzi ten psalm był skierowany, do takich serc i nadal dzisiaj przemawia do nas którzy, może dzisiaj niektórzy jesteśmy wysoko. Coś dobrego w naszym życiu się dzieje, coś dobrego przeżywamy z naszym Bogiem i nasze serca są pełne wiary. Słowo Boże mówi, wysławiaj Boga, chwal Go, wywyższaj Go, dziękuj Mu. A może właśnie jesteś, jak Izraelici, parę kroków dalej. Może już gdzieś za sobą masz te doświadczenia cudowności Boga, a dzisiaj jesteś nad tą gorzką wodą w Mara. I w Twoim sercu ani nie ma wiary, ani nie ma chęci śpiewania, tylko co, co to będzie, co to będzie, co to będzie? Jak my sobie z tym poradzimy? I Słowo Boże do Ciebie mówi Aleluja, Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. To nie jest kwestia tego, gdzie jesteśmy, to nie jest kwestia tego, co mamy. To nie jest kwestia tego, jakie są nasze okoliczności. Oczywiście, dla nas to jest. No właśnie my się tym kierujemy. My, my na to reagujemy. Ale to, czy mamy chwalić Boga, czy nie mamy Go chwalić, raczej mamy Go chwalić, tak, Zasadza się na tym, że On jest dobry. Że Jego łaska trwa na wieki. I zarówno był ze swoim ludem, gdy przechodzili przez środek Morza Czerwonego, zarówno był ze swoim ludem, gdy na Egipt spadały wcześniej te wszystkie plagi, zarówno był w momentach triumfu, chwały, gdzie ludzie widzieli, gdzie doświadczali, jak również był w tych momentach, kiedy wydawało się, że nic się nie dzieje, albo że dzieje się źle. Bóg nadal był dobry, nadal był godzien tej samej chwały. I my możemy, często tak robimy, obawiam się, przychodzić do Boga na bazie naszych doświadczeń, na bazie naszych okoliczności, na bazie tego, jak się czujemy, jak nam idzie. Tak naprawdę Słowo Boże wzywa nas, abyśmy Go wysławiali, a więc zarówno tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy zgromadzeni, opowiadali, śpiewali, wyznawali, jak i każdego innego dnia żyli ku Jego upodobaniu. Żyli dla Jego chwały, dlatego że On jest dobry i Jego łaska trwa na wieki, w każdym jednym dniu. Zachęcam Was do przeczytania w domu całego tego długiego psalmu, a jedynie przeczytajmy jeszcze wspólnie wiersz 48, którym kończy się ten psalm. Błogosławiony Pan, błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela. Od wieków na wieki, znaczy zawsze w każdym czasie. Niech wszystek ludy, niech wszystek lud powie: Amen. Alleluja. Powstańmy i wyraźmy to, że nasz Bóg jest godzien chwały. Kochany Ojcze, z głębi naszych serc chcemy dziękować Ci, że dajesz nam ten czas, którym możemy się zgromadzić w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Ci hołd, cześć, uwielbienie w naszych pieśniach, w dziękczynnych modlitwach, w świadectwie, które składamy o Twoich dziełach, w rozważaniu Twojego słowa. I jakkolwiek dzisiaj, jakikolwiek dzisiaj jest stan naszej duszy, Chcemy być posłuszni temu wyzwaniu, by Ciebie sławić, by Ciebie wielbić, by Tobą się radować, by opowiadać o cudowności Twojej, bo jesteś dobry i Twoja łaska jest świeża i nowa każdego dnia, prawdziwie, trwa na wieki. Ty się nie zmieniasz. To nie jest tak, że jest jakiś szczególny okres w roku, kiedy Twoje błogosławieństwo pada w jakiś taki szczególny sposób, a inne dni jest susza. A inne dni jesteś daleko, inne dni jesteś gdzieś poza tym, co robimy. Ale Twoje Słowo świadczy nam, że cały ten świat istnieje i trwa dzięki mocy Twojego Słowa. Każdy szczegół naszego życia nie uchodzi Twojej uwadze. Każda chwila naszego życia jest w Twojej ręce, każdy dech od Ciebie pochodzi. I możemy Cię sławić w każdym dniu. <śmiech> Nasze słowa, nasze czyny, nasze posłuszne Tobie życie, to jest ofiara chwały, której oczekujesz od nas. Prosimy, byś i dzisiaj objawiał nam Twoje drogi, którymi chcesz, byśmy chodzili. Prosimy, byś przemawiał do nas w mocy Twojego Świętego Ducha. Byś też pomógł nam, abyśmy oddali Tobie hołd i cześć, tak jak tego godzin jesteś, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Pobudź nas, Panie, w modlitwie. Wesprzyj nas. Daj nam śpiewać te pieśni z serca. Daj nam uważnie słuchać Twego Słowa, aby je czynić. Objawiaj się nam, przemawiaj do nas. niechaj Twój Duch działa pośród nas. Prosimy. Amen.